rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. To możesz być ty. Radosny, spokojny, świąteczny. Wielkanoc z Radiem Afera.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 zamieni się dla Ciebie w wirtualny fotepian. Borys Piątkowski, a w studiu gość, Marcin Łosik. No witam wszystkich serdecznie. Przypomina trochę fotepian, czy nie? Czy na złej wysokości? Trochę. Ile czasu Ci zajmuje dostosowanie się, kiedy siadasz do fortepianu, którego zupełnie nie znasz? Bo widzywałem Cię przy różnych instrumentach i tak sobie myślę, że, że to dla Ciebie tak jak powtarzasz czasami, że każdy instrument to jest zupełnie inny świat. No więc to wejście w ten inny świat... I co ciekawe, też nie dyskredytujesz instrumentu właśnie, to znaczy nie ma dla Ciebie specjalnie znaczenia, czy on jest bardzo rozstrojony, czy został wykonany w XIX wieku i ledwo dycha. Mhm. No, to rzadkość. Znaczy... Każdy instrument w każdym stanie jest inspirujący i każdy daje pewne szanse, i, i, ale nie wszystko każdy daje tak samo. No. Także mm, instrument nawet w kiepskim stanie, ale nie mówimy teraz o tym koncertowym, tak? bo on nie jest w kiepskim stanie, ale... Jeżeli zdarza mi się grać na całkowicie zdezolowanym instrumencie, a miałem takie również czasem doświadczenia, no to wtedy trzeba yy, grać w taki sposób, żeby wydobyć z tego instrumentu to, co on nam daje, ile czasem zajmuje. Yy, to nie jest tak. Yy, to się dzieje od razu i to się dzieje podczas całego koncertu, dlatego że instrument się poznaje z czasem i, on i tak się wchodzi w muzykę, wchodzi się w instrument, widzi się coś jak odzywa. Człowiek przyzwyczaja się do warunków akustycznych, też pomieszczenia, czy to sceny koncertowej. Tego, jak to wszystko brzmi również w odsłuchach, jak się słyszy cały zespół. No i to wszystko ma bardzo głębokie znaczenie i to wpływa bardzo mocno na to, jak się to w tym momencie wykonuje. Dzisiaj koncert na Placu Wolności, to znam cię od tej strony człowieka, który szuka ciszy. Jednak nie lubisz hałasu, nie lubisz mieć z taką muzeczką zrobioną na pitu-pitu, taką grającą właśnie, żeby tak sączyć. Dużo jest takiej sklepowej muzyki, takiej nagranej. Ja nie wiem, kto to nagrywa w ogóle, wiesz, że tam są jakieś... Jednak jest jakoś, w tym jakaś linia melodyczna, ale ona jest dosyć monotonna, płaska. I... Znaczy, jazz to jest bardzo szerokie pojęcie i yy, mamy do czynienia z jazzem artystycznym. Możemy mieć do czynienia z jazzem knajpianym albo takim kotletowym, albo możemy mieć do czynienia również z jazzem nie wiem, smooth jazz. Które który w ogóle jest zrobiony po to, żeby jakoś umilać tam I No na przykład obiad właśnie no. i taka muzyka potrafi być potwornie kiczowata i męcząca drażniąca i wrażliwego człowieka przyprawiająca trochę roztrój nerwów. To właśnie patrząc na ciebie jako człowieka od tej strony szukającego raczej ciszy albo konkretnej muzyki, ale to w, w te światy muszą być wyraźnie od siebie ograniczone Widzę też, że lubisz przebywać między ludźmi Lubisz dla nich grać To dla muzyka oczywiście nie jest nic dziwnego Bo niedobrze byłoby, gdyby lubił grać wyłącznie dla siebie Ale chodzi mi o taką y, Koncepcję, jak zmienia y, Muzyka y, Wnętrze miasta y, Szliśmy, to nie był święty Marcin Ale szliśmy przy placu wolności Daleko Alejami Maciekowskiego Na placu wolności stał już wtedy fortepian ustawiony y, Ktoś grał. No i tyle można powiedzieć. Nie wgłębialiśmy się w specjalnie. Zupełnie inaczej to wszystko wy wyglądało. Mm. Zastanawiam się, kto jest z tą... Jak, jak, jak to dzielić? Z jednej strony Powinniśmy mieć samotność w życiu, trochę ciszy A z drugiej strony taka muzyka Grana na, na ulicy, ale jednak Grana live, nieodtwarzana Sprawia, że te same mury wyglądają Pięknie znaczy, no, Muzyka jest bardzo silnym medium I nie można od tego medium uciec no, Można zamknąć uszy Ale to jest raczej trudne e, Muzyka do nas dociera Przenika nas Dotyka naszego wnętrza e, Generalnie piękno uszlachetnia. To jest jak gdyby dla mnie mm, odkrycie na mój własny użytek. E, tak naprawdę jest piękną szaletnę i e, pytałeś mnie, czy lubię grać dla ludzi. A, o, oczywiście lubię. E, tylko, że pierwszym odbiorcą jestem ja sam i to jest jak gdyby cała prawda o tym, że ja mam głęboką potrzebę ekspresji jako artysta i dlatego w ogóle gram dlatego w ogóle komponuję, dlatego w ogóle poszukuję w muzyce, dlatego szukam granic naszej estetyki i staram się je przesuwać. Robię to dla siebie robię to z własnej potrzeby ekspresji, robię to na swój apetyt gdyż mam potrzebę konsumpcji estetyki w takiej formie, w jakiej ja to widzę ale jeśli już ten warunek jest spełniony i uwalniam tą muzykę i puszczają dalej w eter i ona idzie w ludzi, to pośrednio również gram do ludzi i wówczas bardzo się cieszę, jeśli to trafia do ludzi, jeśli to ich przemienia, przenika, wprowadza w inny magiczny świat. A jeśli się widzisz ból. beton? To znaczy akurat twoje... Nie wiem, improwizację, że też utwory grane z zespołem, które mają jednak zdecydowane szkielet, ale też mają sporą domieszkę improwizacji. Pyldemanegelum w ogóle. No tak. Jak <laughs> Pytanie, żeś... gdzie ten Suwak ustawiamy. Tak. Między pełną konstrukcją a między pełną otwartością. No, ale może się zdarzyć, że w momencie, kiedy ten słowak jest zostawiony bardziej na improwizację, no. że ktoś akurat no, nie, nie odbiera tych częstotliwości. No i co wtedy? W tym, no, jak oczywiście... patrzysz na twarz i widzisz, że ten człowiek, który grał przed chwilą Summertime, na przykład na scenie przed tobą, on był chłonięty, dlatego że ta muzyka jest publiczności na przykład znana i on, ten słuchacz się cieszy, bo, bo, bo słyszy, kiedyś słyszał wiele razy, natomiast ty się słyszał od ciebie potem jako kop od kolejnego pianista odbiera muzykę, której w ogóle nie słyszał i akurat dzisiaj jest zahibernowany. Ty odwracasz się od fortepianu, patrzysz na jego twarz no i widzisz, że dzieli was. Nie odwracam się od fortepianu właśnie, tylko jak najbardziej zwracam się do wnętrza samego siebie i do wnętrza muzyki. To jest sprawa naprawdę drugorzędna i ja nie chcę tu oceniać, dlatego, że każdy odbiera gdzieś po swojemu wszystko. Niemniej jednak, e, jeśli to do kogoś nie trafia, to też dobrze, bo być może mam zapotrzebowanie na inne obszary i tu nikogo nie ma co rozliczać przecież, tak? Ale moją rolą jest właśnie wciągnięcie w mój magiczny świat tych ludzi. To widać na zdjęciu. Twoja najnowsza płyta, teraz szykuje się druga, razem z Tio, Phrasing, yy, na okładce jesteś ty no i mam wrażenie, że w studio popłynąłeś. To była polska telewizja, prawda? To jest studio Polskiego Radia Noworocznicza, tak eee, A to zdjęcie opłatkowe No jest niepozowane No gdzie tam? to nie da się, nie zdjęcia poznawane zazwyczaj są płaskie i bez wyrazu trzeba naprawdę trafić chwilę, moment, kiedy coś się naprawdę dzieje tutaj miałem dużo szczęścia bo na tej sesji był obecny Krzysztof Machowina, który wie co robi, jako fotograf potrafi fajną sztuczkę zrobić, że potrafi ustawić ostrość kadr i czeka czeka aż się coś wydarzy. jak widzisz, że coś się dzieje na poziomie właśnie emocjonalnym, to stryka. Mówią szczerze, to zdjęcie okładkowe, one powstały bardzo przypadkiem, dlatego, że to był moment, kiedy wyszliśmy dopiero do studia i ja raz dotykałem instrumentu. W ogóle jeszcze nie ustawiliśmy nic do nagrania płyty. I Krzysztof trafił. A potem jak zobaczyłem to, to pomyślałem sobie, matko, jak, jak miło, że trafił ten moment, bo to było nie do spreparowania, dlatego, że podczas sesji na graniowej, nie mógł e, robić zdjęć, dlatego że e, odgłos migawki powoduje, że to się nanosi na mikrofony. Więc ilość czasu, którą mogłem mu poświęcić, była bardzo maleńka, e, dlatego że musieliśmy skupić się przede wszystkim na nagrywaniu muzyki i robieniu produkcji filmowej, która równocześnie szła. Marcin Łosik, Ksawery Wójciński, Robert Rasz, no to teraz przed nami e, utwór drugi. Jakieś nawiązanie do Sati? Waiting for A, drugi to jest The Portrait of Sati tak to jest portret Satiego i inspiracja po, poszła stąd że mojego przyjaciela Bożeja Tomczaka pamiętam na jego fortepianie leżały nuty Satiego z całym cyklem ja byłem tak pochłonięty tym Podziało to na mnie bardzo mocno i gdzieś tam później wyszło w takim materiale, zmaterializowało się w taką impresję taką dosyć magiczną tajemniczą przestrzenną piękną po prostu Zajrzałeś w tę notę? czy miałaś się w głowie? Nie musiałeś zaglądać? Nie, no grałem najpierw sobie ten cykl tak po prostu dla przyjemności na potrzeby chwili, wtedy jak tam byłem. A potem. A utwór przyszedł y, troszkę później, to nie tak od razu. To po prostu gdzieś tam się we mnie odłożyło, przetrawiło i pewnym czasie wypłynęło. I jak ten świat się pojawił, to poczułem, poczułem gdzie jest y, konotacja, poczułem gdzie jest korzeń tej impresji i wówczas jak już przyszło do nadawania tytułów, to dokładnie czułem, że to jest tamto Uh... -huh. Nie to na pałka na To jest patent Roberta Rasza. Ładnie to zrobił. Wymyślił no, ma... to na spontanie, tak? Czy tak wcześniej już to tak, no, tak, się jest. zdarzyło? On to wymyślił, ale nie, nie na spontanie, tylko graliśmy już przed wejściem do studia te utwory. A to jest takie niebieskie pałeczki Robert ma z takiego materiału miękkiego, który nadaje bardzo charakterystyczne brzmienie. W ogóle bębny bardzo miękko brzmią, ale te nie są miotły i te nie są pałki ratanowe ani pałki normalne, tylko to jest coś jeszcze innego. Takiego pomiędzy pałką a miatełką. I końcówka jest taka, że można ją rozgnieć sobie na, na membranie i to daje, jak schodzimy do totalnej ciszy w frazie na koniec, no to taki efekt rozgniotania daje pewną perforację, perkusję na koniec, taką delikatną. Maciej powiedziałeś, że jesteś swoim pierwszym słuchaczem. Wiesz, to, to jest chyba rzadkość. Wydaje mi się, że niewiele osób stać na to, żeby cokolwiek robiąc w życiu, będą zaangażowanym w to, co robią, żeby być równocześnie i twórcą, i odbiorcą, bez względu na to, czy, co, co robimy. Jak idziesz do odpowiedzi na studiach, to, to co, ta, ta rola, o której ty przed chwilą powiedziałeś, to jest mniej więcej taka sytuacja, kiedy poza tym, że ktoś cię zewnętrznie ocenia, równocześnie sam dla siebie stajesz się jakby może nie tyle cenzorem, co w, w, odbiorcą równocześnie swoje wypowiedzi i równocześnie jesteś zaangażowany w wypowiedź. To jest no, dość rzadkie. To znaczy, krótko mówiąc, emocje w, wynikające z tego, że coś dajemy na zewnątrz, zazwyczaj pochłaniają cały kanał informacyjny, a u ciebie tak nie jest. Czy to pytanie, czy nawet z rezultat twojego y, przykładu przy odpowiedzi, tak, na studiach, czy gdzieś tam w procesie szkolnym, to jest pytanie, czy uczymy się dla wiedzy, czy uczymy się dla ocen. To jest zasadnicze pytanie i zasadnicza różnica w podejściu do materii. A druga rzecz to pytanie, czy hmm, kierujemy się jakimiś wewnętrznymi kryteriami ocennymi i przeświadczeniami, wartościami, które są dla nas hmm, cenne i obiektywne, czy mm, y, szukamy poczucia akceptacji i poczucia własnej wartości w oczach otoczenia? To też jest y, drugie fundamentalne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. No tak, ale czy to zmienia, y, ten, czy, to, czy to w ogóle cokolwiek zmienia w tej sytuacji, w tej sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo zaangażowani y, y, y, y, no i naszą myśl... Zaprzątaj jedna, jedna rzecz. Dać z siebie wyrzucić jak najwięcej. Ja mm. nie chodzi, żeby jak najwięcej wyrzucić, tylko wy, żeby wyrzucić z sensem. No czas, nie, do... czasem są odejmowanie mi jest dodawanie, tak naprawdę nie. No ale chodzi o te emocje, że jak działamy mocno, no to wiesz to. Ale emocje są. to pochłania moją to, i to, to, tą część mojej uwagi, to jest, wiesz, że ja nie wiem jak to zrobiłem. Czy zrobiłem to dobrze, czy źle, czy w ogóle ktoś... Właśnie, że wiem. Właśnie na tym trzeba mieć fundamentalną świadomość na temat samego siebie i tego co się robi. To jest obiektywna świadomość. I... Jeżeli człowiek stoi na jakimś fundamencie, się opiera na jakiejś postawie, na jakiejś postawie estetycznej również, ma wizję konstrukcji i naprawdę jest krytyczny wobec siebie, ale nie popada w jakiś skrajny perfekcjonizm, to, to jest zdrowa postawa i wówczas, jest taka, wówczas nabiera się takiego dobrego dystansu do tego, co samemu się robi. No, człowiek jest przekonany o wartości, która płynie z tego, ale też nie podlega tak łatwo yy, ocenom otoczenia. Ale znaczy... ty mówisz o przeczuciu, czy mówisz o świadomym odbieraniu siebie, bycia dla siebie, tak jak powiedziałeś yy, parę minut temu, z, z słuchaczem. Nie, nie, w, jak, z jakimś systemem operacyjnym masz telefon, ale przypuszczam, że to jest Android. i W Androidzie masz takie, wiesz, suwaczki czasami, coś włączasz, włączasz, włączasz, włączasz. I u mnie to jest tak często, że jak coś daje na zewnątrz, yy, to ten suwacz Paczek, y, słuchanie samego siebie. Na przykład teraz, jak z tobą rozmawiam, to koncentruję się na tobie. Y, no, na świetle, które właśnie w tej chwili nam chłopacy tutaj za szybę wy wyłączyli. Mm -hmm. Nie wiem czemu. Y, y, ale y, poza tym to mam wyłączony ten, wiesz, panel, tę opcję słuchania samego siebie w tym momencie. Czuję, że nasza rozmowa ma, wiesz, pęd w tym momencie, że wiemy, o czym mówimy, ale to jest jakby przeczucie ocenić to, jak gdyby poczuć, jak to było, czy, czy to co w ogóle się dało słuchać, czy nie, to będę mógł dopiero po, po audycji, kiedy ciebie to już nie będzie. Ja sobie tego odsłucham i wtedy będę wiedział, okej, okay, audycja była w... tak, albo albo gorsza. Koncentrujemy się przede wszystkim na przepływie myśli teraz w tej chwili. E, a te myśli nie radzą się ad hoc w głowie, no, tylko są produktem naszych własnych doświadczeń i przemyśleń, żmudnych, do których dochodzimy chcąc, nie chcąc. No dobrze, może w kwestii rozmowy, a w kwestii grania. No tym bardziej. Wiesz, ja chodzę na lekcje, ja nie chciałem ci tego, wiecie, wątku wyciągać. Ja, ja się uczę grać na, na fortepianie, jak to ładnie kiedyś powiedziałem gram melodyjki. No i super. Tylko chodzi o to, że jak siadam przed... Tak, tak, tak. Nie pamiętam, ale nie, nie, nie, nie tak, obraziło mnie powiedzieć. to zupełnie, tylko. Kochanie... Chodzi mi tylko o jed jedną rzecz, że w momencie, kiedy po przeciwnej stronie siada moja nauczycielka, która słucha tego, co przygotowałem na lekcję. to ten kanał odbioru mojego, to znaczy, że ja już nie słyszę, co ja gram. To znaczy, ja, ja wiem, co ja gram, natomiast ja, ja tego nie słyszę. To znaczy, żeby potem móc wyłapać jakieś błędy większe czy, czy coś, ja muszę się nagrać, bo, bo w tej sytuacji akurat emocje, jej obecność, czyli obserwator, który zakłóca przebieg doświadczenia, koniec po prostu. Musisz się skupić na muzyce, jak grasz. Niezależnie od tego, czy grasz, jak jesteś sam ze sobą, czy jest... Yy... Pani profesor, która Cię prowadzi, czy jest wokół Ciebie cały tłum ludzi, którzy na Ciebie patrzą. No to jest cały czas ten sam stan. Dlatego ja mówię, trzeba być dla siebie pierwszym odbiorcą. To jest kwestia pewnego stanu skupienia. Wiadomo, że pracujemy, zanim wychodzimy na scenę, pracujemy nad warsztatem. Yy, warsztat jazzowy, którym dysponujemy ja z moimi przyjaciółmi w trio to jest dorobek całych dekad pracy tylko się nie robi w jeden sezon, czy w jeden miesiąc, czy w jeden dzień nawet yy, jak do tego dochodzą impresje ad hoc właśnie takie z innego poziomu yy, naszej świadomości tak, yy, impresje płynące z takiej paramedytacyjnego stanu takiego to wtedy się robi naprawdę ciekawie, bo ten warsztat cię sam uruchamia i otwiera, a dodatkowo staje mi się przekaźnikiem jakichś treści duchowych w ogóle. No. Zostrałeś ciekawego tematu statów. W momencie, kiedyś siadasz do fortepianu, stat, pasy zapięte lecimy. Ten powrót z odbity jest łatwy, czy nie? Czasem jest bardzo długi. <głosy> To jest całe piękno tego wszystkiego. Ale mówię o tym słowaku wcześniej, tak? Yy... Pytanie, na ile można sobie otworzyć otwartość kosztem konstrukcji. Pytanie, która wartość jest ważniejsza w danej chwili. Tu nie ma jednego, mądrego, jednej mądrej odpowiedzi na, na, na ten dylemat. Ja uważam, że wiele form wyrazu jest dopuszczalnych jednakowo. Tylko jeżeli na przykład mamy pewną konstrukcję pod tytułem utwór muzyczny, który ma pewną swoją wypowiedź, swój swoją logikę, to nie można wszystko z tym zrobić, bo czasem szkoda tej konstrukcji. Ale z drugiej strony nie można być tak zamkniętym, że się pojawiają cudowne impresje ad hoc i gramy ten utwór całkowicie inaczej na koncercie niż jak go już nagraliśmy na, w studiu jakiś czas temu, no to nie można być zamkniętym na tą świeżość, bo ta świeżość właśnie jest tym pięknym jazzu tak naprawdę i piękną otwartości. Tak więc trzeba szukać naprawdę mądrego, zdrowego balansu. Waiting for my Buddies. O czym jest ten utwór? Dokładnie o tym, o czym mówi tytuł. E, po polsku jakbyśmy to przetłumaczyli, to jest czekając o moich przyjaciół, czekając o moich kumpli. To było w momencie, kiedy się spóźnili na próbę, napisałeś to. Na, spóźnili na imprezę. <laughs> I naprawdę to było tak, że... E, byłem na imprezie mojej przyjaciółki Antoiny Witajewskiej. Jeżeli ja to słucham, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam. To była piękna, piękna chwila, dlatego, że byli zaproszeni nasi przyjaciele muzycy. Sama Tosia jest wokalistką, jest metozapranicką. Ma cudowny fortepian w pięknym, nowocześnie urządzonym apartamencie, w którym było dużo czystości, takiej, takiej, takiego dobrego światła, takiej jasności. A fortepian był z innej oki. A fortepian był po jej ojcu, Noen Omen, który też zajmował się muzyką, który znał Krzysztofa Komedę tutaj w Poznaniu. Krzysztof grał na tym fortepianie, jak, jak żył. No i jakoś nie przechodzili. A, a ja widziałem ten fortepian i on mnie strasznie po prostu wołał. Czułem, że muszę po prostu go dotknąć. Po prostu bo nie, wy, nie wyrobię. No i to było też ciekawe, bo ten, ten fortepian był w takiej kondycji właśnie takiej, nie na błysk, nie, nie był idealny, no, bo właśnie miał pewne defekty, które też właśnie były inspirujące. No i pamiętam, że te cała, cała, całe to światło tego apartamentu, sama ta nasza przyjaźń, która tam była na tej imprezie, reszta ludzi, która jeszcze nie dotarła i to takie oczekiwanie, to jest jakiś rodzaj skupienia. To wszystko tak podzielono na mnie, że jak dotykałem tego fortepianu, no to wylał się ten na ten utwór, ten temat, na który potem na płycie został zamieszczony. Niebieskiego w tym utworze, nie wiem czemu. Przemknąłem trochę powieki i tak mi wyszło, że tam jest strasznie dużo niebieskiego koloru. To pięknie, że tak widzisz. Na tym polega uniwersalizm sztuki, że gdzieś każdy odbiera to przez pryzmat własnego wnętrza i przez pryzmat własnych doświadczeń i własnej wrażliwości. A myślisz, że znalazłbym człowieka, który też widzi niebieski przy tym utworze? Myślę, że tak. Ja się sam zaskoczyłem, bo kiedyś yy, znalazłem ciekawe wpisy w internecie po jednym z naszych koncertów, bo to już naprawdę dawno temu pojawili się tacy ludzie, którzy tak to charakteryzowali, że mieli, cytuję, zwiechy podczas koncertu, że dawno nie doświadczyli tak transcendentnego wydarzenia na żadnym innym koncercie muzyki elektronicznej czy rockowej, To jest są mi słowa. I że myśleli, że do jazzu trzeba dojrzeć, a tu byli zaskoczeni tym, że nie są sami jazzu, a tak dla nich to podziałało. I to było tak, że on czy one jeszcze czas nie pamiętam, jedno z nich widziało wyszukane potrawy, które chcieliby zjeść, a drugie z nich widziało, miało taką wizualizację od dalekich lądów, do których chcieliby pojechać kiedyś. Ta nagroda, którą dostaliście za najlepszą płytę jazzową, w Japonii. Jest tak. tego dowodem, bo japońska kultura, ja wiem, że jazz i muzyka w ogóle ma swoje kategorie szufladki i to na całym świecie, kiedy jesteśmy globalną wioską, to się dzieje w tym samym tempie i kategoryzacja jest, jest podobna, ale to, że dostaliście nagrodę właśnie tam w Japonii, pomimo odmienności kultur, jak gdyby, to to jest dowód na to, że to postrzeganie w pewnym sensie może być podobne. No każdy człowiek na pewnych fundamentalnych poziomach czuje tak samo ból, niezależnie czy jest Japończykiem, czy Polakiem, czy, czy, czy Austriakiem na przykład. Każdy, myślę, po, po, po, podobnie czuje miłość. Każdy ma podobno, podobne pragnienia i potrzeby. Znaczy, może z pragnieniami to trzeba uważać, bo to, to potem... Tak. To, to, Przez wieki to się zmienia. No, to, jest, to, jest, to potrzeba nam zniuansowanej dyskusji, a nie takiej białe-czarne. I, i, tak, nie. nie? Także, ale, ale gdzieś jest coś takiego, że, że, że są takie bardzo fundamentalne obszary, które nas unifikują na świecie, niezależnie od wyższego poziomu kulturowości, który nas też ma w swojej sile i który też powoduje, że socjalizujemy się w taki, a nie inny sposób, dlatego, że wyrastamy z takiej, a nie innej kultury, w takim, a nie innym otoczeniu. Stanisław nam kiedyś powiedział takie zdanie, że... Mm. Hmm. Został zapytany o tym, czy, czy mógłby się zaprzyjaźnić z, z Kantem, na przykład, albo z, z, z innymi filozofami z tego w, wielkiego i długiego czasu, <coughs> fermentowała wręcz. No i odpowiedział, że miałby straszne kłopoty, jak wytłumaczyć kolegom po fachu, e, że w XXI wieku. E, i idealem szczęścia pewnego rodzaju i statusu społecznego będzie blaszany wózek na czterech kółkach. Tak się zastanawiam o jedną rzecz, bo jeszcze improwizacja. O ten wątek chciałem zahaczyć i chciałem, żebyśmy poimprowizowali trochę tutaj w studiu jak sobie Ciebie wyobrażam i miałbym Ciebie narysować, a ja nie umiem rysować, więc nie bój się, nie, nie zrobię tego, to narysowałem Ciebie przy fortepianie, w jakiejś wariackiej pozie, pewnie podskakującego tam, bo, bo grasz całym ciałem. To trzeba oddać, że, że taboret dla Ciebie jest wyłącznie sprzętem, który jest potrzebny, ten pianistyczny tylko i wyłącznie do, do startu. Natomiast obok nut, których też nie potrzebujesz, bo masz to w głowie, Dobrze znalazłoby się przemowy starożytnych y, Greków różnych, Rzymian też. I tak sobie myślę, co by powiedział, to, to nawiązuje do na swojej własnej chęci improwizacji, y, jak odebraliby panowie, których bardzo poważasz, że na przykład jak Demokryt, jakby się znaleźli na twoim koncercie. Myślę, że przestrzeń kulturowa y, dzieląca nas u... Nie, nie przeszkodziłabym w percepcji odbioru. Y czysta akademicka dyskusja. No to możemy pospekulować... O tym niebieskim czy... kolorze. Nie dowiemy się, bo nie znamy demokrata osobiście i go nie zapytamy. To możemy sobie wyobrazić, jakby to mogło być. Na pewno, gdyby przeszczepić teraz człowieka sprzed 2,5 tysiąca lat do dzisiaj, to by przeżył to potworny szok. cywilizacyjny przede wszystkim. Eee, Tutaj jakby teraz... Kogokolwiek z nas dzisiaj żyjących przeszczepić w przód na przykład to 200 lat by wystarczyło spokojnie. Nawet 100, a, myślę. I jeszcze lepiej, na przykład 2 miliony lat, jeżeli nasza cywilizacja się utrzyma. Nie jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić um, e, jakby rzeczywistości, jaka będzie nas otaczać. Myślę, że demokryt, który byłby dzisiaj żył, to by. Na pewno. Miałbym swój profil na Facebooku, na pewno. M mógłby nie mieć. <laughs> mógłby nie mieć. E, natomiast, e, jeśli chodzi o, o uczestnictwo w takim koncercie, no to... A jak już byśmy go uspokoili Wiesz, po tych wszystkich jak już by się przyzwyczaili, że samochody jeżdżą, samoloty latają No musiałby najpierw dojść do siebie Jakby zobaczył, co to fortepian w ogóle bo, bo przecież nie mógłby wyobrazić sobie Takiego postępu Rozwoju cywilizacyjnego Żeby mieć coś takiego jak fortepian, który też dojrzewa przez ostatnie stulecia Do dzisiejszego fortepianu Bo przecież to nie jest ten sam fortepian, który miał na przykład Chopin Czy, czy, czy, czy, czy Beethoven czy, czy wczesny fortepian w wydaniu Mozarta No to wiadomo, że rozwój fortepianu pianu też doprowadził nas do takiego punktu, w którym akurat jesteśmy. ale dobra, gdyby demokryt się tym wszystkim już jakoś obył i byłby na koncercie, to ja bym miał raczej pozytywne przeczucia, bo demokryt dotykał na pewno w rzeczy bardzo ponadczasowych i fundamentalnych, istoty rzeczy, istoty widzenia świata. a Człowiek o takiej przenikliwości, takiej wrażliwości otwartości na rzeczywistość byłby pełni otwarty na nową formę sztuki, która za jego czasów nie istniała i mógłby po przez tą otwartość poczuć to, co my na przykład czujemy dzisiaj. Czyli szanse na to, że zobaczyłby niebieski kolor są. Ale no, mógł dobrze zobaczyć fiolet. Hmm. Upieram się przy tym niebieskim. Tylko, że to jest to samo. Ważne, żeby cokolwiek zobaczyć, albo żeby cokolwiek przeżyć, doświadczyć. To już nie o to chodzi, co my do, do zobaczymy. Tylko chodzi o to, jak my to odbierzemy i że w ogóle to odbierzemy i że w ogóle to poruszy w nas jakąś taką czułą, wrażliwą strunę wewnętrzną. Ewolucja to jest wątek, który poruszyłeś. Nie, nie chciałbym, żebyśmy się wdawali w kwestie nie wiem, biologii, czy, czy ewolucji gatunków, czy istnieje, czy nie. No, wspomniałeś o ewolucji fortepianu. Yy, grałeś kiedyś na takim instrumencie, na którym mógłby grywać Chopin osobiście nie grałem na takim fortepianie natomiast słyszałem wykonanie pianistów współcześnie, którzy preparują takie sytuacje że odnajdują takie instrumenty, które są odrestaurowane które brzmią można założyć w 90% podobnie jak instrumenty z czasów Fryderyka Chopina i co ciężej? Lżej? słabiej zacznie znacznie. Akustycznie słabiej? Wszystko gorzej. To znaczy, no po prostu mniej wszystkiego i bardziej liche brzmienie. Takie fortepiany w sumie brzmią podobnie jak takie współczesne... Klamasson? Słabe pianina. No naprawdę. Naprawdę to, to sobie uświadommy, jaki mamy ci. Potęgę w Sztanway Juda na przykład, który daje po prostu niesamowite wsparcie dla wykonawcy i paleta, paleta barw jest po prostu olbrzymia. W Ale to znaczy, że te fotopiany mniej wybaczały wykonawcom? Myślę, że wybaczały podobnie, tylko chodziło o to, że jakość brzmienia była zupełnie inna. A to jest pytanie o, o, o, o sensowność czy wątpliwość takiego eksperymentu, że nagrywamy dzisiaj płytę z muzyką Chopina na przykład na instrumentach Zapoki. Myślę, że to w ogóle wzięło się stąd, że nagrywamy muzykę barokową na instrumentach Zapoki, co ma dla mnie głęboki sens, bo to są całkowicie inne instrumenty niż te, które mamy na przykład do symfoniki takiej beethovenowskiej tutaj zgoda. Natomiast idąc tym tropem zostało nagranych cała masa wspaniałych wykonań muzyki klasycznej. Ja myślę, że to już jest szukanie kolejnej miszy, żeby po prostu otworzyć chociaż cokolwiek innego w stosunku do tego, co już zostało nagrane. Yy, bo zostało nagrane potężnie dużo tych samych utworów po prostu przez wielu cudownych yy, pianistów wykonawców, no ale jeżeli ja słyszę potem takie wykonanie, które jest w instrumencie niedoskonałym yy, no to osobiście yy, ja tego nie kupuję, znaczy dla mnie to jest krok do tyłu może to jest ciekawy eksperyment, że to jest pokazanie że, że tak mogło to brzmieć ale jeżeli mamy cudowne wykonanie yy, na współczesnym instrumencie który po prostu jest też zdobyczące że jesteśmy w tym momencie. To ta muzyka jest doskonalsza po prostu w tym wydaniu. Mamy nadprodukcję muzyczną, to to lubisz podkreślać. I w ogóle nadprodukcję sztuki Wszystkiego. trudno jest w tym wszystkim wybierać. Ale czy, czy prawdą w takim razie jest sformułowanie, że wszystko, co jest pisane obecnie hmm, zostało już wcześniej napisane. Ja się z tym nie do końca y, z, zgadzam. To jest właściwie pytanie o, o to, czy, czy jesteśmy bardziej do siebie podobni, czy się jednak różnimy. Ja uważam, że nie zostało wszystko napisane. Y, Cudownie, z jak czasem dochodzimy do podobnych rozwiązań, chcąc nie chcąc na przykład, nie? To tylko pokazuje, że gdzieś świat jest obiektywny, natomiast y, y, y, y, to nie jest tak, że wszystko już zostało wymyślone y, ludzie obdarzeni twórczą wyobraźnią, czują to że i ciągle jest rozwój sztuki i idziemy gdzieś do prawda? Po nas przyjdą nowe generacje, które może coś zaczerpną, może coś odrzucą. Pójdzie co gdzieś indziej. Do pewnych prawidłów się nawraca. To jest... Tak to jest. Nie ja zgadzam się, że wszystko zostało wymyślone, dlatego że no, to jest takie myślenie wstecz. Nie, a trzeba sobie tworzyć szufladkę z myśleniem do przodu Byłem na takim koncercie turnała W jednej z podpoznańskich mm -hmm. miejscowości rynaczek malutka miejscowość Od czasu do czasu któryś z muzyków schodził ze sceny Obchodził Ryneczek bokiem Tam z tyłu była restauracja Posilał się, wypijał, wracał Chyłkiem na scenę i następowała rotacja Zespół grał rotacyjnie bez jednego muzyka Bez wokalisty czasami również A ilu ich było? No, z siedem osób na I jest tylko trójkę Da się we dwóch? Da się, da się nawet solo, tylko że... Restauracje są dalej. <grymąc> za <zapyt> pod uwagę. Dwie <grymęc> godziny grania to jest sporo. To zależy, jak do tego się podejdzie, a jeśli ma dobrą strategię, to myślę, że można grać nawet dłużej, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak budujemy strategię i dramaturgię koncertu. Marcin Łosik i Borys Piątkowski, żegnamy się utworem? To będzie utwór On the Edge of the Millennium. Nie spytam się, skąd się wziął, opowiesz to na koncercie. poprzez świat rozpacz płynie rzeką poprzez świat rozpacz płynie rzeką poprzez świat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 Szyby, które rosną do Całe dobro świata można schować pod spódnicę I jeszcze się zmieścimy tamty i ja Jedno co powiedzieć można o człowieku On kocha w sobie wielbić zło Boga utopiłby w zuchnącym ścieku Lecz Bóg powróci, aby zniszczyć go Zawinił także że nieba brak Zawinił budrze wokół chłód Zawinił nóższe ciemno już Zawinił dzwon, że nadszedł zgon Rozpad płynie rzeką poprzez świat rozpacz płynie rzeką poprzez świat Wszyscy winni są, wszyscy winni są Wszyscy winni są Rozpad płynie rzeką poprzez świat Rozpacz rzeką poprzez świat. Rozpaczkuje rzeką poprze świat. Wszyscy winni są, wszyscy winni są, wszyscy winni są. Rozpacz rzeką poprzez świat. Rozpacz rzeką poprzez świat. Rozpaczkuje rzeką poprzez świat. Wszyscy winni są, wszyscy winni są, wszyscy winni są.